Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski i są ze mną Michał Rakowicz. Cześć. Cześć. I Marek Wyszyński. Cześć. Cześć, Po nie wiem jak długiej przerwie. No dosyć, ale nie aż tak bardzo. Akolita był niedawno. Wracamy do Gwiezdnych Wojen, do komiksowych Gwiezdnych Wojen i tak naprawdę otwieramy drugą część drugiej fazy Wielkiej Republiki i zaczynamy komiksem. Drugi tom dwutomowej serii Wielka Republika faza druga pod tytułem Bitwa o moc, który zbiera zeszyty od 6 do 10 i zamyka ten komiksowy rozdział gwiezdnowojenny. Twórcy, no to mamy tutaj nazwiska, które już nam się w Gwiezdnych Wojnach przewijały, no bo za scenariusz niezmiennie odpowiada K. Van Scott, tutaj głównym rysownikiem jest Ario Anindito, który rysował chociażby te pierwsze pięć zeszytów tej poprzedniej serii i tutaj rysuje kilka zeszytów no ale to jest też rysownik stały, później mamy w zeszycie siódmym Duet Marika Kresta i Andrea Brocardo i to są też postaci, które w Gwiezdnych Wojnach z tego co pamiętam się przewinęły, ale no, Brocardo to tak dla na przykład się przewijał w Doktor Afrze czy w Podameronie Marika Kresta, też z tego co pamiętam to była Doktor Afra i oprócz tego jeszcze mamy tutaj jedno nazwisko, David Messina, także w zeszycie ósmym. Ale tego Pana nawet nie sprawdzałem, także, także no, o twórcach to w większości przypadków coś tam już mówiliśmy, a to przejdziemy do rysunków. Oni wszyscy w sumie mają dosyć podobny styl, mam wrażenie, ale to sobie pogadamy zaraz. No to możemy już teraz w zasadzie, bo ja Wam powiem, że jak czytałem ten komiks, to nawet nie zauważyłem, że tu jest jakaś zmiana. Dopiero po lekturze spojrzałem na stronę z nazwiskami, zobaczyłem, że kurczę, w środku siódmy zeszyt kto inny rysuje, ósmy kto inny, a szósty, dziewiąty i dziesiąty stały twórca, a jednak zawsze mówiliśmy, że ta Wielka Republika to jest ładnie rysowana. To jest dość charakterystyczna seria zarówno w pierwszej fazie, jak i w drugiej, która jest naprawdę ładnie narysowana i tu, jak już wiem, że jest ta zmiana i sobie przekartkowałem, no to widzę tę zmianę, ale ona jest tak mało inwazyjna, że podczas lektury się na to nie zwraca uwagi. Te, te, ten komiks jest spójny i nadal ładnie narysowany. Tak naprawdę parę razy może, ale to już mówiliśmy przy, przy poprzednich komiksach, nawet czy po, przy poprzednim chyba y, tym komiksie z drugiej fazy, y, drugi plan czy, czy tła czasami są tak no bardzo pobieżnie, no typowe w sumie dla tego typu produkcji, to, to czasami widać. Ja największą różnicę to widziałem w okładkach. I to chyba konkretnie, jeśli chodziło o to, jak była rysowana Mati, bo raz jest rysowana jak, jak dorosła, a Ale drugim razem... Ale rysunki to akurat chyba wszystkie to robił. Jak, Także jak jeżeli dziecko. zobaczyłeś mm -hmm. różnicę, to przypadek. No więc nie, no to cała Wielka Republika jest, jest spójna. Są dobre, poprawne rysunki, przyjemnie się to ogląda, nie, nie odstaje w żaden sposób, więc no, nic więcej tutaj chyba dodać nie potrafię. Ja się no, Dla tej spójności to na pewno no, dużo robi kolorysta, bo tutaj jest jeden kolorysta, Frank William i e, podejrzewam, że to jest też jego zasługa, no bo jednak ta, ta kolorystyka jest utrzymana jednolita przez e, cały album e, i to zmniejsza pewnie tak wizualnie te różnice stylistyczne poszczególnych twórców, e, a ja ogólnie lubię te rysunki w Wielkiej Republice, zresztą tu ucieszyłem się, że właśnie Aningi to wraca, bo ja uważam cały czas, że ten, ta pierwsza seria Wielkiej Republiki to jest jeden z fajniej rysowanych komiksów, tych gwiezdnowojennych, tych mainstreamowych. Tym bardziej, że też właśnie podoba mi się, że tutaj jest bardzo żywa taka momentami wręcz jaskrawa kolorystyka. Jakoś mi to pasuje do, do Wielkiej Republiki, że w tym jest tak dużo życia. Także bardzo mi się to przyjemnie czytało i no, do kolorysty to też tylko dodam, że tak jak ja nie przepadam za tą... Nar narracją w, w tle, bo tutaj oprócz dymków mamy jeszcze jakieś tam przemyślenia, tutaj kolorystycznie to jest gdzieś tam wyróżnione, ale akurat w tym albumie to się dosyć dobrze sprawdza. I wydaje mi się, że to jest też niby prosty zabieg i, i mówię, przeważnie by mnie pewnie to męczyło, i irytowało, a tutaj nawet to poczytuję na plus. No dobra, no to fabuła, bo ten komiks jest bezpośrednią kontynuacją Poprzedniej poprzednie opowieści, w której rozpoczęła się bitwa o JET. No tym razem mamy tytuł Bitwa o Moc, ale zaczyna się to dokładnie w tej scenie, w której kończymy pierwszy komiks i dość szybko, dość intensywnie kontynuujemy. Co my tutaj mamy, drogi Rychu? No właśnie, ja się zastanawiam, czy my tu widzimy już koniec tej bitwy o JET, czy my zobaczymy coś jeszcze? ja nie znam bitwy o Jedi, nie słuchałem ani nie czytałem audio, no ale tak jak powiedziałeś, to jest bezpośrednia kontynuacja. Zaczyna się z tego, co się zorientowałem dosłownie w tym samym momencie, w którym kończyła się bitwa, czyli od no, upadku posągu Jedi na Jedzie. Tak? No, coś, co jest chyba w, każdym, w, ka w każdej rzeczy, którą w tej chwili wziąłem do ręki z drugiej fazy, no, to jest opisywane jako coś absolutnie e, przełomowego, czyli cały czas mamy te no, pokłosie tych zamieszek wywołanych przez, przez, przez Nestora. Cała Jada jest, można powiedzieć, czy, czy Jedi City w, w ruinie, płonie. No i tutaj znajdujemy naszych bohaterów, z którymi rozstaliśmy się w poprzednim, w poprzednim komiksie. Czyli przede wszystkim Tacyrek, strażnik, strażnik Willów, łamane przez złodziejaszek dręczony jakimiś demonami przeszłości Jedi Wildarmak jako dwie główne postacie, bo tak naprawdę cała reszta to robi troszeczkę tutaj za no, drugi plan, tło, a oni są, są kluczem tego wszystkiego. No i widzimy to, jak próbują przede wszystkim no, cały czas Jedi w jakiś sposób są obwiniani za to, co się, co się stało, jak próbują uratować grupkę, grupkę ocalałych, chowając się w w knajpie tak naprawdę, a cały czas gdzieś z tyłu mamy też właśnie tę te historię z posągiem Jedi, który kryje w sobie mroczną tajemnicę i ścieżkę otwartej dłoni, która cały czas, znaczy okazuje się mieć tak naprawdę ukryty plan, ukryty motyw do tego, żeby wywołać te, te zamieszki. Tak? Okazuje się, że przybyli na w bardzo w bardzo konkretnym celu. I no, to w zasadzie tyle, bo tak jak mówię, ta akcja trochę skacze po różnych postaciach, bo mamy właśnie tę akcję dziejącą się przy posągu, mamy tę akcję dziejącą się w, w knajpie, jakieś tam spojrzenie na, na Nihilów, natomiast mówię, no to wszystko wiadomo, że prędzej czy później musi się zbiec w jednym kulminacyjnym momencie i mamy tutaj parę fajnych scen czy twistów już gdzieś pod koniec, nie wiem czy będziemy je sobie sobie omawiać, no bo skoro ścieżka otwartej dłoni Jedda wiemy już o tym, że jest tutaj na planecie niwelator, więc sceny z nim też jak najbardziej dostajemy jakieś pokłosie tego dla naszych bohaterów. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o powiązania z bitwą o Jetę, to to jest bardzo fajnie, moim zdaniem, zrobione, bo to są wydarzenia równoległe, ale jednak dwa zupełnie inne wątki, bo bitwa o Jetę skupiała się na no, nie doprowadzeniu do podpisania sojuszu pokojowego między Eranochem a Eejramem. No i tam byli inni Jedi i te mhm. wszystkie walki były gdzieś tam obok i ścieżka, owszem, tam też e, maczała w tym palce, ale bardziej podburzała tłum, co widzimy z kolei konsekwencje tego tutaj. No a tu widzimy konkretne, kluczowe m, motywacje ścieżki, czego tam akurat nie było. I te historie są, oczywiście się zazębiają jak układanka. No, bohaterowie kryją się w tej samej knajpie, w której e, w bitwie o Jetę to było takie, takie miejsce dla narratora przez długi czas. On siedział w tej knajpie i, i opowiadał część historii, a potem bohaterowie się tam spotykali. Ale na przykład tu mamy atak jakichś jakiś droidów dziwnych. Droidów. Mhm. One się pojawiły znikąd w sumie w tym komiksie. A w książce no jest pokazane, jak one, co to są, czyje to są droidy i skąd się tam wzięły i dlaczego biorą udział w tej całej bitwie. Upadek pomnika, no to też jest coś, co łączy te, te mhm te dwie historie, ale to jest bardzo fajnie zrobione, bo dokłada swoje elementy do tej yy, układanki. Yy, bardzo fajnie moim zdaniem to się zazębia. Znaczy no to jest trochę ten motyw, który obserwowaliśmy yy, przy okazji yy, upadku yy, latarni Gwiezdny Blast, gdzie też w komiksie tam mieliśmy no dosłownie yy, drugą połowę stacji, nie? czy wydarzenia z drugiej połowy stacji. Mhm. Tutaj tak trochę jest, że yy, to się bo ja bym dodał na przykład też kwestię niwelatora, no bo tam trochę w bitwie o JD żeśmy się zastanawiali właśnie dlaczego w zasadzie tego ni niwelatora tam nie ma, a tutaj się trochę okazuje dlaczego go tam nie było, bo on w zasadzie tam się pojawia dosłownie w nie wiem paru scenach nie? na króciutko i on tam nie odgrywa jakiejś istotnej Roli. No i tutaj, właśnie przez tak, o, takie uzupełnianie e, tej historii w dwóch planach, w dwóch mediach, no to to się ładnie wszystko faktycznie zazębia i dostajemy m, dużo m, większy obraz całości. Ale powiem Wam, że tak jak ja jestem trochę na nie przy tej drugiej fazie z tymi niwelatorami, bo. Ona jest trochę budowana na zasadzie takiej, że pokazują nam różne rzeczy, teezują różne rzeczy, które my wiemy, bo my to znamy z, no z następnej historii, ale ten komiks robi to całkiem fajnie, bo tutaj niwelator wchodzi na scenę na pełnej. My go widzimy na tych kadrach na pełnej, on zbiera żniwo, bo przecież zabija jedną Jedi, a u drugiego jakieś koszmary powoduje i, no i też nie jest wesoło, ale wszystko skupia się na tym, na tym motywie kradzieży, który mieliśmy od dwóch tomów, czyli te wszystkie włamania do tej świątyni strażników Willów i nasi Jedi odkrywają, wiedzą po co tutaj mhm. jest ścieżka. Ta ścieżka też już w końcu, tak jak w bitwie o Jete wyszła trochę na pierwszy plan, tak tutaj wychodzi jeszcze bardziej. No ale zakładają, że ten niwelator, to on tutaj w ogóle nie pada w rozmowie. Zakładają, że to ta różdżka, różdżka brzasku połączona z różdżką proroku, którą już mieli wcześniej. No spowodowała jakieś dziwne halucynacje u nich, bo, bo powodowała, no tzn. powodował niwelator te halucynacje, ale oni to źle skleili, nie? Także pomimo tego, że mówię, no jestem trochę na nie, tym ciągłym takim szczuciem nas niwelatorem, jakby to była jakaś wielka tajemnica, której my nie znamy, a przecież ją znamy, tak tutaj całkiem zgrabnie to zostało rozpisane, że on mógł wejść na pierwszy plan, mógł wejść sobie na scenę na pełnej, a i tak nie pozostawi śladu po sobie. My znamy, ale bohaterowie jeszcze, jeszcze nie znają. E, no Masz rację, że to jest, to jest sezone i tutaj jest bardzo dużo podobieństw między tym, co się, co się dzieje w drugiej fazie, a tym, co się działo przy upadku latarnik Gwiezdny w las, bo tam też mieliśmy niwelatora na pełnej, można powiedzieć, tak? W którymś, w którymś momencie też mieliśmy te, te wizje, mieliśmy w końcu okazję zobaczyć, jak on wygląda w tamtym, w tamtym komiksie. Tu mamy tego po prostu trochę trochę więcej. Ja się cały czas zastanawiam, do czego to doprowadzi, bo skoro jest tych, tych niwelatorów coraz więcej, a jak weźmiemy inne produkcje z drugiej fazy, czy, mm, czy kataklizm, czy na skraju równowagi, mange, tam też tego wątku jest naprawdę sporo i tak się zastanawiam, czy w ogóle my dojdziemy do jakiejś kulminacji, czy, czy ci Jedi będą sobie w stanie w tej drugiej fazie poradzić w jakiś sposób z niwelatorem i to później będzie po oni prostu Nie wiedzą się o nim dowiedzieć przecież. No ale, Także nie i, poradzą. No ale Ten to zostanie gdzieś ukryty i tyle. Iluś już wie i tak się zastanawiam. Właśnie czy to, wiesz, będzie jakaś no ukryta informacja... No właśnie to jest tak robione, że oni do końca nie wiedzą cały czas. Jakaś ukryta informacja, zaginiona historia. No jeszcze nam trochę tego zostało i oni sobie będą musieli, wiesz, przypomnieć, dotrzeć do jakichś y, materiałów z drugiej fazy, w trzeciej fazie, żeby sobie z tym zagrożeniem poradzić. Czy tu faktycznie... Będą, będą tacy, tacy trochę bez, bez broni jednak do samego końca. Nie? Więc mówię, zastanawiam się, w którą stronę to idzie. No, komiksów już więcej nie dostaniemy w drugiej fazie. Nie? Także zostają nam tylko, tylko trzy książki, jeśli idzie o... Niestety wydaje mi się, że przeceniasz. To, to nie będzie, wydaje mi się, miało wpływu na trzecią fazę. To manga będzie miała wpływ na trzecią fazę, ale o mandze sobie porozmawiamy potem. Ale to tym A bardziej... To, to jest tylko... <laughs> Druga faza robi Tylko się bez Tylko na sześć książek i dwa komiksy czegoś, co wiemy w taki sposób, żeby bohaterowie nadal o tym nie wiedzieli. Mhm. Znaczy to, to jest akurat coś, co, bo tak ogólnie, bo tak przeszliśmy w zasadzie do tego niwelatora, który jest w końcówce, to ja tak powiem, bo żeby nie zabrzmieć jakoś bardzo negatywnie za chwilę, że ogólnie mi się ten komiks bardzo podobał i to jak to jest prowadzone począwszy od tego skupienia na pomocy mieszkańcom, później poprzez jakby tam próbę dotarcia właśnie do tego posągu i finałową potyczkę tutaj z Heroldem, niwelatorem i, i wszystkim innym I, i kiedy mamy te twisty właśnie z tą różdżką, kiedy widzimy niwelatora na pełne i tak dalej i tak dalej, bardzo mi się to podobało jako historia w tym komiksie, natomiast ja naprawdę coraz szerzej czytając te rzeczy z drugiej fazy przecieram oczy jak słyszę te pochwały ku niej, bo moim zdaniem to nie jest dobrze robione bo po pierwsze ja się nie zgadzam Mando z tym, że oni nadal nie wiedzą bo tutaj Ty Stirek jest wprost zaatakowany przez Nifelatora, on go widzi, bo można by jeszcze, nie wiem, sugerować że na przykład Wildarmak miał te haluny i go nie zauważył, no ale on go widzi, on przez to jest taka scena jak niwelator na niego skacze no wprost. Ja nie? zapomniałem o tym. I, i, I tu jest, yy, yy, i tak w zasadzie to mówię, to wydaje mi się, że nawet Wildar też go widzi, bo później tam przyjmuje ten artefakt ciemnej strony. No widzi, i ale on oni zakłada, walczą. że to jedna z wizji wywołanych różdżką. No, w teorii można by to tak bronić, ale mówię, no znów, to jest ogłupianie Jedi, moim No nie, no stanie, na koniec nie? oni wyraźnie mówią, że ścieżka była tu po i ta różdżka spowodowała wiele szkód. Oni nie mówią w tej rozmowie mm. bo, bo, bo, bo, bo, bo, to, bo to też jest dla mnie jakby dziwaczne, bo szczerze mówiąc trochę y, dla mnie to jest przegięte. W tym sensie, że gdyby było właśnie tak, że ta różdżka, nie nowa rzecz, bo to jest dlatego wydaje mi się, że ten komiks jest w sumie dosyć ważny bo, bo tutaj faktycznie dostajemy trochę nowych informacji i mamy wątek, który może powrócić gdzieś tam, zakładam w trzeciej fazie i, i na przykład, nie wiem, się okaże, że Jedi, żeby poradzić sobie z niwelatorami, no to będą polować na różdżkę mocy, umownie to nazwijmy ale dla mnie to jest lekkie przegięcie w tym sensie, że wiecie, to jest taki trochę fantazy artefakt wyciągnięty z tyłka za przeproszenie. No ale bo... nie, nie, nie, ja... bo oni, ty nie czytałeś pierwszej książki Ścieżka Zdrady, oni tam mieli już różkę pół roku i ona ja już wiem. wtedy. Oni wiedzieli, że on już za pomocą nią mogą jakoś tam nie tyle kontrolować, co ten niwelator no lgnie do wtedy chyba Mardy. I ugrzyła przed całym Konkretnie. ludem ścieżki, żeby oni myśleli, że to ona jest jakąś tam wybraną, nie? A niektórzy wtajemniczeni, ci, którzy znali, wiedzieli jak działa ścieżka, że to jest zwykła zakłamana sekta, oni wiedzieli, między innymi Herald. No i tutaj teraz idą po drugą część różdżki, po drugą różdżkę, żeby kontrolować go w pełni, a nasi. Jedi, no, no nie no, oni są w świątyni, ukrytej świątyni z artefaktami ciemnej strony i widzą, jak one działają. No, biorą te rękawice, one tam, wiesz, no robią spustoszenie te artefakty, więc jak najbardziej nie, nie, mogą ale założyć, to... że to połączone różdżki spowodowały to, co spowodowały. Znaczy, to dwie rzeczy. Znaczy, po pierwsze, sama różdżka, mówi, że to jest artefakt wyciągnięty z tyłka, nie dlatego, że to jest coś niejasne, bo oni tutaj w dwóch zdaniach, bo w dwóch zdaniach, ale jasno sugerują że właśnie no to ścigali to, wie, o, widać, że oni już mieli wcześniejszą tą pierwszą część tej różdżki. Dla mnie to jest czytelne, to jest dobrze jakby przedstawione w kontekście całej historii, tylko bardziej mi chodzi o to, że o ile byłem w stanie kupić rasę jakichś potworów wyciągniętych z planety, tak jak tam widzieliśmy, kompletnie niedostępnej, która się żywi mocą i tak dalej, i tak dalej, no to, to jestem byłem w stanie to kupić jako coś ciekawego, interesującego. Jak nagle dostaje artefakt, który przez magiczne mambo jumbo i złączenie dwóch kawałków różdżki potrafi kontrolować tego niwelatora, to jest już dla mnie, powiem szczerze, trochę za dużo. I no, wolałbym nie mieć takiego wytłumaczenia. Nie? Wolałbym naprawdę, żeby on był jakimś tam sobie dzikim kotem, którego ścieżkę się udało otworzyć, znaczy otworzyć, oswoić, przepraszam złe słowo, natomiast druga kwestia co do właśnie tego, że ogłupiamy Jedi, znów ja się zgadzam Mando z tym co ty mówisz no bo zresztą sam ten pojedynek z wykorzystaniem tych artefaktów trochę mi się kojarzył z Afrom i też mi się podobał ale to nadal to jest ogłupianie trochę Jedi no bo widać, że różdżka jest wykorzystywana do tego, żeby mm, kierować tym potworem. No i mówię, ja rozumiem, że Wildar Mac może go wziąć za zwidy, no ale Tajstyrek go widzi i widzi, że mm, niwelator e, zabija tą mistrzynię, więc no, dla mnie to jest po prostu jednoznaczne. Nie? No Jeżeli Jedi nie kleją tego dwa do dwóch, no to to coś tu mi nie gra. No. No tak, sorry, Jerry, że, że nie dopuszczam cię do głosu. No nie, ja to tak, zaraz. Ale no to ten Tej faktycznie nie pasuje mi do równania. Zapomniałem zupełnie o nim, że on nie jest użytkownikiem mocy. Z drugiej strony, czy on im o tym powiedział? Tej był taką postacią, która niewiele mówi i wiele sobie zachowuje. Może ta rozmowa między nimi nie padła w ogóle, że kurde, co to był za potwór. No ale końcówka może sugerować, że, nie wiem, no, mają się blisko, tak? Jest, jest niedźwiedź, pojawiają się łzy na końcu, więc może sugerować, że tak jest. Natomiast ja się tutaj zgodzę mocno z Jerem, i to jest jest mój zarzut w ogóle do całej drugiej fazy. Jedi tutaj to jest banda tempaków, która nie łączy 2 i 2, która co chwilę wpieprza się w jakąś głupią pułapkę, zasadzkę. Jedna matka po prostu rozgrywa ich na 17 różnych sposobów, na każdej możliwej planecie, stacji kosmicznej i wszędzie, gdzie się tylko da. Oni się ładują w każdą w każdą głupotę zachowują się po prostu jak banda niedoświadczonych głupków cały czas. I to jest. A, witamy w gwiezdnych wojnach. Ale tutaj to jest podkręcone do 11. No po prostu naprawdę. Nie, ja właśnie uważam, że nie, że tu jest całkiem spoko w, w wielu, Nie czytałeś wielu, jeszcze, jeszcze kataklizmu. Może, może dlatego tam. No, no to przy kataklizmie może przyklepne. No ale to nie jest tego tutaj, jest tego tutaj bardzo dużo wiadomo, no, to w jakiś sposób ma, ma napędzać fabułę, natomiast mówię, no mnie to, to trochę właśnie zaczyna drażnić, że, że oni cały czas nie wiedzą, cały czas gdzieś się władują w jakieś w jakiś syf, coś im nie wyjdzie, wpadną w pułapkę, dadzą się podejść i to może cały czas sprowadzimy to, czy prędzej, czy później sprowadzimy to do tej ich pychy, tak o czym już zresztą mówiliśmy nieraz w tych komiksach, natomiast tutaj no to, jest, to jest naciągane i jeśli faktycznie my nie będziemy mieli jakiegokolwiek rozwiązania czy to już mamy, no jest różdżka do kontrolowania, więc pewnie po nią sięgną Jedi w trzeciej fazie, finalnie to ta druga faza naprawdę ma zero sensu zwłaszcza, że no jesteśmy na półmetku, w zasadzie już za półmetkiem, cały czas nie pojawia się Marda, która wydaje się być kluczową postacią, a cały czas jej, jej w tym wszystkim nie ma. Nie? jakby Widzimy tutaj Janę akurat w komiksie przez chwilę, no ale wiemy, że to Marda jest prawdopodobnie tą kluczową, nie? No, Marda chyba była w bitwie o Jetta, ale nic wielkiego tam nie zrobiła. Nic nie robiła, chyba, nie robiła tylko kompletnie. Jako, nie, no bo było, tutaj było, ona się z nimi nie łączy nie przez komunikator, no to właśnie, no ona jest gdzie indziej, ona jest w no, tym a drugim a tu, tu mamy Janę ze swoją tak, różdżką, się. no więc więc mówię, mam wrażenie, że to jest, może nas ta druga połowa zaskoczy, natomiast mówię, mam wrażenie, że to jest bardzo mocno niewykorzystany potencjał na tę drugą fazę po no mówię, po, po pół Natomiast zamykając wątek różdżki, mnie się on podoba, żeby to też było jasne. Dla mnie to jest spoko, że mają artefakt, e, który znamy z dr. Afry, te wszystkie artefakty ascendentu, który kontroluje to, no, w jakiś sposób muszą go kontrolować. Nie, no spoko, no chajcie, go, przecież my tu wszyscy nawet, robimy... W, wiesz, na etapie pierwszej fazy zakładam, że mieli tę różdżkę gdzieś możliwe, e, Marchion ją gdzieś trzymał, czy coś, no, żeby jakoś ten niwelator wracał do niego, i żeby mógł go wysyłać. No ale dobra, w to, to się nie wgłębiam. Dla mnie to jest ok. Nie wiesz, artefakty to ja kupuję, bo no przecież my tu wszyscy lubimy Afrę, wszyscy lubimy Indiana Jonesa. Nawet w Skywalker odrodzenie mieliśmy przecież bardzo ważny artefakt, który pokazywał coś tam, nie? Ale ja to kupuję. Ja to kupuję. To jest fantastyka i, i wiesz taka czy inna różdżka, taka czy inna rękawica, czy inny diadem, no, oczywiście się wpisuje w te, w te konwencję w 100%. To jest no, prosta historia fantazy, nie? jakby nie patrzeć na koniec dnia. Więc mnie to odpowiada, tylko mówię po prostu, no, prowadzone jest to w taki trochę denerwujący sposób, jeśli idzie o tych naszych głównych, przygłupich bohaterów. Ja mówię, dla mnie to jest jeszcze pytanie, co oni z tym zrobią, no bo to też jest tak, że no połowa całej tej różdżki teraz trafiła w ręce Jedi. No i ja też jestem ciekaw, jak to chociażby w kataklizmie zostanie wykorzystane, no bo też zaraz będziemy omawiać mangę, tam widzimy, że dochodzi do apokaliptycznych zdarzeń, bo, bo z kolei manga częściowo rozgrywa się równolegle do kataklizmu. I do bitwy nadal, nie, o której też coś tam słyszeliśmy, no ale ewidentnie tam widać, że yy, no, doszło do znów najprawdopodobniej starcia Jedi z, czy z niwelatorem, czy, czy z jakimś innym potworem. No i pytanie teraz, jak oni to chcą wszystko pożenić, no bo yy, w sumie summa sumarum okazuje się, że ścieżka nie osiągnęła tego, o co jej chodziło, nie? No bo widzimy jednak Wildera maka z tą połówką różdżki w dłoni na kadrze tego komiksu, mm -hmm. więc to jest też dosyć wyraźnie zasygnalizowane, bo w pierwszej chwili ja nawet się cofałem, bo myślałem, że oni jednak zwiali stałą tą różką, różdżką. Nie? I wtedy to właśnie podejrzewałem, że może to było tak, że ona została w końcu, nie wiem, wykorzystana, że wzmocni właśnie e, działanie niwelatora. To nie jest tak, że on jest im po prostu posłuszny, ale że oni mogą mu jednoznacznie wydawać rozkazy. Nie? To widać, nie? że on nie może nawet zaatakować e, Wildera Maka, jak, jak e, oni trzymają różdżkę, więc no, to, to w sumie też jestem ciekaw, gdzie ten wątek nas suma summarum doprowadzi. Ta różdżka w ogóle jest źle na rysowana na jednym kadrze, bo jedna jej połowa ma pełen księżyca, druga ma tylko pół księżyca, a w momencie, jak ją łączy, to jest, są dwie, na obu jest to samo. To taki tylko drobiazg. No właśnie, Natomiast, mi się wydawało, no, że to sam... jest, wiesz, jakoś tak, że one kąt prosty tworzą, nie? że jak to się łączy, to, to powstaje coś takiego. Większego, bo faktycznie, rozrywają ją na pół i jedna ma połowę, a druga ma całość, nie, więc... więc... No, no, może ale... magicznie się pojawia cały. <śmiech> Natomiast sam fakt, że ta druga faza w końcu zaczęła tworzyć jakąś historię, dla mnie już i tak jest mimo wszystko plusem, bo do tej to, pory to, prawda, to były stand to i one-shoty z nowymi postaciami, a w końcu mamy jakieś takie no, zazębianie się ze sobą, w końcu to na co czekałem, więc trochę liczyłem, że ta druga połowa e, przynajmniej taką dyskusję u nas wywoła, czy czy to nam się podoba na, na poziomie pojedynczego tytułu, czy to nam się podoba ogólnie, no to już jest inna bajka, ale przynajmniej możemy sobie o tym pogadać. Ten komiks też wyjaśnia jeden wątek, z którym ja miałem nie tyle, że problem, ale nie do końca go rozumiałem, czyli wątek e, Herolda. Bo w bitwie o Jede on, jego tam chyba nie ma, albo jest przez chwilę, ale na pewno e, matka, no już, już się go jakby pozbyła, no, on już jest powiedziane, że on stracił mm -hmm swoją pozycję, tak, co tak, też tak, na samym no. początku kataklizmu jest powiedziane, no to tutaj mamy właśnie, tutaj Herold jest postacią, która steruje tą, tą częścią ścieżki otwartej dłoni i mamy jego historię dopowiedzianą. Więc to też jest w sumie fajne, że pod, takim, pod tym kątem się zazębiamy. W kataklizmie jest bardzo dużo o tym mówione, że on tam był i że zawiódł. I że ona się go pozbyła, to faktycznie tam jest. Jestem w połowie książki no, no, to już kilkanaście to razy No Ale to wiadomo, w jaki mm -hmm. sposób zawiódł tu. Mm -hmm. No tak, teraz wiemy, teraz wiemy, nie. A to rozumiem, bo to jesteś w połowie, ale to tam pojawił się ten artefakt w ogóle w kataklizmie? Jeszcze nie, bo zaraz podejrzewam, ja docieram do nocy żalu w tym bo momencie. Bo jest dopiero tak? w połowie, a przecież druga faza tak nie działa. Trzeba tak, przeczytać tak. 300 stron no, no, niczym, żeby zbudować... książki. I nie wydarzyło się nic, wiadomo, no, są nawiązania do Jedi, natomiast no, wszystko, wiadomo, zmierza do, do, do Nocy Żalu, nie? nadal nie, najprawdopodobniej, natomiast no, to, co powiedział Mando, chyba e, 70 stron i na razie wydarzyło się nic. Znaczy Jedi się wpieprzyli w 17 pułapek do tej pory, ale jeszcze, jeszcze żadnej, żadnej <laughs> konkretnej akcji i, i, i jakichś zwrotów nie było. Nie? Także zobaczymy, do czego to to doprowadzi. Mam nadzieję, że ją na dniach skończę. No dobra, skupiliśmy się na tym najważniejszym wątku, bo tak naprawdę reszta to jest raczej bieganina i, i trochę akcji i trochę humoru, ale ja też się zgadzam, że całościowo ten komiks to jest naprawdę dobry komiks. On ma znów bardzo fajny humor, bo ja tam z kilku ripost Teja to, to byłem spłakany. Tak, super jest. On ma bardzo dobre tempo, ma kilka takich naprawdę mocnych zwrotów akcji, bo ta pada zawanka, e, zeweron oliwach, no to jest taki, taki niezły twist, chociaż ostatecznie zostaje on odkręcony, no ale mm, to jest coś, co takie takie lekkie wow i naprawdę całościowo to się fajnie czyta, te, te, to zamknięcie w knajpie, to bieganie po kanałach, te, te tajemnice, które, te zagadki, które wcześniej były gdzieś tam rzucone i tutaj dostają rozwiązanie. Trochę sama końcówka jest dla mnie w tym komiksie taka dziwna i nieczytelna, no bo ta bitwa, a może dlatego, że to ten komiks, bo w tym komiksie tej bitwy nie wiedzieliśmy jak, jaka ona jest tak naprawdę wielka. Widzieliśmy ją troszeczkę w tej skali raczej mniejszej, tak mi się wydaje i może to zakończenie w tym komiksie wybrzmiewa, ale jak mam przeczytaną bitwę o Jetę i wiem na jaką skalę ta bitwa była w tym mieście rozegrana, to gdy oni nagle pokonują ścieżkę i stwierdzają "A e, zrobimy se ten festiwal, poukładamy se kamienie, będzie wszystko fajnie, to tak mówię, ca. Wiesz co, ja jestem w ogóle zdziwiony, dlaczego bitwa o Jede, czyli coś najbardziej spektakularnego z drugiej fazy, jest w formacie audio. No, no, no to jest zaskakujące, że naprawdę na chwilę obecną najważniejsza książka jest, jest jako dokładnie to jest to coś karsach... dziwnego, aczkolwiek jak najbardziej na plus, niech promują słuchowiska też, niech ludzie po to sięgają. Nie no, oczywiście, oczywiście niech promują, zwłaszcza, że no one są wykonane bardzo dobrze, natomiast mówię, no to się aż prosi o, no animacja to wiadomo, że to nie, nie tędy droga, ale prosi się o komiks, prosi się o... Yy, książkę, bo akurat no, te książki w pierwszej fazie napakowane akcją były, zwłaszcza te dla dzieci mam wrażenie. A tu, no, mówię, tu dostajemy format, format audio, z którego pewnie część osób nie skorzysta, bo w Polsce mamy tylko wersję papierową, więc no, zobaczymy, nie? No, jak, to, jak to się dalej potoczy, ale ja czułem, że mi trochę tego, trochę mi tu czegoś brakowało, nie przez to, że jeszcze się z bitwą nie nie zapoznałem. No, dużo ci brakowało. Aczkolwiek my podkreślaliśmy, jak rozmawialiśmy o bitwie o Jetę, że ona, akurat to słuchowisko w formie książkowej będzie przyjaźniejsze, bo jest napisane zupełnie inaczej niż e, słuchowiska Scotta, dużymi blokami tekstu, długimi akapitami, więc to też można czytać jak książkę, jak najbardziej. Okay. Znaczy tutaj też ja bym chciał jedną rzecz e, wyróżnić, e, która mi się bardzo podobała i trochę nawiązać do tego, co Ty, mam dopowiedziałeś, bo m, często wraca taka melodia w tych podcastach o drugiej fazie, że kolejne nowe postaci i zanim się do nich przywiążemy, to m, już lecimy dalej i tutaj duża um, zasługa moim zdaniem Kajwana Scott'a, który naprawdę bardzo fajne trio zrobił tutaj tych głównych postaci, bo ta um, dynamika um, Mati, Wildermack i um, też Stirek um, um, super jest. Ja po prostu chętnie bym nawet przygarnął um, jak, jako jakiś jeszcze komiks z, z tymi postaciami, bo ja miałem trochę taki feeling tych wszystkich filmów akcji i, i, i kina policyjnego z lat mm -hmm. 80 o takich niedobranych partnerach, nie? gdzie jeden jakiś mruk stary, starszy stopniem i jakiś młody, narwany młoko skręcący mu się tam pod nogami i naprawdę super to było rozgrywane, bo to i gener był fajny generator humoru, ale też mam wrażenie, że tutaj było dużo Emocji, bo trochę y, ja w, w niektórych tych momentach y, czasem mam wrażenie, że jest tak dużo tej dużej skali przy tych niektórych książkach czy komiksach, że gdzieś te emocje y, takie powiedziałbym, nie wiem, ludzkie y, czy no wiecie o co chodzi, takie bardziej przyziemne, że trochę uciekają, a tutaj yy, czułem właśnie te, tych ludzkich emocji dużo i dużo serca yy, Scotta do tych postaci, także pod tym kątem też bym jeszcze chciał wyróżnić ten no, komiks. No też tak uważam, dobre postaci i nie zginęły na końcu, a w drugiej fazie bywało, że jednak uśmiercaliśmy ich albo miały i, i jednorazowy występ i powoli zaczynałem się bawić w żonglowanie, może nie w tym komiksie, ale ale już jest, trochę żonglowanie postaciami w bitwie o Jette były było, więc no liczę, że te trzy ostatnie książki się tym pobawią, że to nie jest jedyny występ Wildara Maka i Mati i może też Teja Shireka. No zostały trzy książki, ale może. Dostajemy małe, małe cameo od tej trójki w, w Madze. no dosłownie, za małe. No, no, no, tam <śmiech> każdy <śmiech> dostaje chyba dosłownie po jednym kadrze, nie? Może, może ktoś tam się pojawia na dwóch, e, ale no jest to miłe, jest to fajne, no, no co, albo zejdą naturalnie, albo zdążą ich jeszcze ubić, no bo tak jak mówimy, mieli styczność z niwelatorem, wiedzą, nie wiedzą, przypomną sobie, nie przypomną, zobaczymy. E, wiadomo, że w, w, w normalnej, nie wiem, w, trzeciej fazie, pierwszej fazie tej wiedzy nie ma, nie wiem jak to określać, przyszłości, przeszłości, także zobaczymy jaki koniec ich czeka, ale no trio fajne i faktycznie taki, może można powiedzieć, lekki vibe zabójczej broni, nie? Czy, czy czegoś w tym stylu, tak jak, tak jak Jerry powiedziałeś, chyba najbardziej zapadający w pamięć do tej pory bohaterowie no właśnie może przez to, że jeszcze żyją, nie? Z drugiej fazy. No. <śmiech> no i wiesz, no, dwa komiksy, całkiem niezłe komiksy. To, to trzeba podkreślić. Ta druga faza dostała całkiem spoko komiksy. Tak. Na koniec dostajemy y prostokącik z napisem koniec i początek, co jest... <śmiech> Niezbyt dobrym dobrem słów w gwiezdnowojennym utworze no, z naszego polskiego punktu widzenia, bo to bardzo źle się kojarzy, ale to też takie dziwne na koniec. Koniec tego i początek czegoś. I nie wiem, jak zakończyć ten podcast. No jak zawsze, w tej fazie pierwszej, drugiej i pewnie będzie tak w trzeciej, że to jest pierwszy z końców tej fazy, no bo to tak znowu będziemy się żegnać teraz z różnymi mediami i tych końców to będzie jeszcze pewnie co najmniej ze cztery, ze trzy może. Tak jest. No to dobra, my powoli, przynajmniej ja, zabieram się za kataklizm, Rychu będzie powoli go kończył. A już za chwilę wyjdzie druga dziecięca książka, to Jerry z dzieciakami przeczyta, więc prędzej czy później w tym składzie też się spotkamy, a miejmy nadzieję, że niedługo omówimy kataklizm i mangę, także faktycznie będziemy e, kończyć, e, bo mangę też zaczniemy i skończymy tak naprawdę drugą fazę, nie przedłużając. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dzięki. Dzięki. I do usłyszenia niebawem. Cześć. Cześć. Cześć, cześć.